Dziennik Cinema Postcastów, najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanse przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Cześć, witajcie w Cinema Postcastie. Z tej strony Adrian, z drugiej strony linii Grzesiek. Cześć. Reprezen reprezentujemy po portal zwany Pełna Sala i jesteśmy tutaj, żeby w tym dzienniku, e, bo to jest, to jest nasz wyjątkowy odcinek, żeby omówić sobie program festiwalu Nowe Horyzonty. 26 lipca rusza 18 edycja tegoż festiwalu. 10 lipca, czyli dosłownie niedawno, e, wyszedł program i my w zasadzie już kilkanaście godzin chyba spędziliśmy nad tym tak. programem, czy to zerka zerkając, czy, czy, czy, e, czy to zerkając na te poszczególne e, rzeczy, czy czasami zamykając się w pokojach w, e, w wolnych <gry> chwilach i po prostu sortując sekcje, e, sortując tytuły, czytając opisy, oglądając trailery. Żeby przygotować w ogóle na co się wybieramy To jest dla nas tak ważne wydarzenie Przynajmniej okazało się tak ważne rok temu Że czekamy z zachwytem tak, na, na kolejne mhm. filmy Które obejrzymy na tym festiw tymże festiwalu Zgadza się, nie mogę się doczekać Bardzo niecierpliwie też oczekuję I myślę, że ten program no ja Zresztą zaraz sobie o tym powiemy Ale jest o czym mówić i dlatego mamy dla was takie specjalne omówienie tego, co sami wybraliśmy, co nas interesuje, tego, co mogłoby was zainteresować, być może, być może od czegoś was odciągniemy, być może do czegoś was zachęcimy. Luźno pogadamy sobie po prostu o tym, co na horyzontach można zobaczyć, bez jakiejś tam wiedzy większej, bo wiadomo, że my tych filmów nie widzieliśmy, my te sekcje dopiero przeglądamy, czym one są, będziemy dużo teoretyzować, będziemy dużo tak. gdybać, ale jeśli też czujecie właśnie taką, taki wielki zachwyt tym, że ten program się pojawił i też siedzicie i układacie, zmieniacie ciągle swoje typy, na co pójdziecie i tak dalej, no to myślę, że taki podcast będzie dla Was fajny. I jeszcze, jeszcze co, co muszę uczulić, my będziemy go prawdopodobnie nagrywać bez większego jakiegoś montażu, więc wszystkie te nasze błędy, potknięcia, właśnie weszliśmy sobie już raz w słowo, mm -hmm. to wszystko będzie słychać, będzie, będzie, będzie być może Wam to przeszkadzać, ale... Po pierwsze musicie się przyzwyczaić do tej formy Bo w, gdy ruszy już, fe, ruszy już festiwal Nowe Horyzonty To będziemy mieli dla was przygotowane coś co zrobiliśmy już rok temu tak. Czyli takie specjalne dzienniki W których będziemy codziennie omawiać dany dzień Nowych Horyzontów Przez pryzmat naszych wrażeń Będziemy opowiadać o tym, co nas zachwyciło w samym festiwalu, jak i w samych filmach. Więc to jest rarytas, nawet dla nas samych, gdy możemy sobie powspominać rok poprzedni. I też robimy to spontanicznie, ponieważ nie ma czasu na montaż z dnia na dzień. Tak, tak będzie wyglądał również nasze Nowe, nowe Horyzonty, że oprócz, oprócz jakiejś imprezy po filmach, oprócz samych filmów, będziemy również siedzieć w nocy i nagrywać dla Was relacje. Tak w wszelkich stanach świadomości... No, co możecie już zauważyć na poprzednich naszych relacjach, bardzo serdecznie Was zapraszamy do, naszego, do naszych podcastów na stronie Pełna Sala, gdzie możecie sobie zerknąć jak wyglądały te dzienniki rok temu. No, a ja już nie przedłużam, bo i tak, i tak wyjdzie to tego dużo bez, bez montażu. Przejdźmy w ogóle do spojrzenia na program Nowych Horyzontów 18. edycji. Piku, jak wygląda ten program, gdy już, gdy już się z nim zderzyłeś na tle Twoich oczekiwań? Mm, wiesz co? Bardzo właśnie ten program mnie zaskoczył. Ja wiedziałem, że, że tam będzie dużo rzeczy, które ja ch chciałbym obejrzeć, ale nie spodziewałem się aż, takiej, aż takiego nawału tego wszystkiego. Yy, to jest, ja to określiłem, że to jest klęska urodzaju w ogóle. <głosy> <głosy> Po prostu hmm, przez długi czas nie byłem w stanie skomponować z tego filmów, wybrać tych 4, te 40 filmów, bo, bo na tyle mi pozwala czas, który spędzę we Wrocławiu. Hmm, wyselekcjonować z tego wszystkiego to był prawdziwy koszmar. Jeszcze do tej pory tego nie, nie zrobiłem tak super pewnie. Wiadomo, nikt nie jest się pewnym. Ale no jest w czym wybierać. Mamy, hmm, mamy festiwalowe takie pokazy galowe, scan prosto, to, czyli dla wielbicieli hiciorów, to, to, to jest nie lada gradka, ale też muszą się spieszyć, bo trzeba je szybko wyklikać. Mhm. Są ciekawe retrospektywy, naprawdę w tym roku Horyzonty o retrospektywy się postarały, bo, bo mamy kilka i to bardzo zróżnicowanych i wszystkie właściwie są ciekawe. No, także, także jest w czym wybierać, zaraz odmówimy dla Was te sekcje, jeszcze bardziej może tam szczegółowo kilka słów o, o tych bardziej interesujących powiemy. No ale ja w każdym razie nastawiam się na wszystkiego po trochu. Taki, taki, taki kierunek obrałem sobie w zeszłym roku i, i tak będzie też teraz. Chcę po prostu z każdej sekcji skosztować tych największych perełek. Może, może powinienem się skupić na, na jednym, ale po prostu nie jestem w stanie jakoś się stargetować na, na, na jeden cel, że tak powiem. No Ja, ja to rozumiem. Wiesz co? w porównaniu nawet z poprzednim rokiem, kiedy ten program jakoś głównie, głównie też spotkaliśmy się na Skype'ie zaraz po programie, tylko nie nagrywaliśmy tego tak. i rozmawialiśmy sobie o tym. To bardzo dużo rzeczy odrzuciłem wtedy w tamtego rocznym mhm. programie. W, tak tym, samo. w tym roku jest zupełnie inaczej. Tu jest przynajmniej 100 filmów, które chcę zobaczyć. Nawet, nawet jeśli ja często po opisie już wiem, że czegoś nie chcę zobaczyć i tu jest mnóstwo tych filmów, to i tak przeważają te, które mnie interesują. Więc... No ten program jest genialny, mm. ten program wprawia zachwyt, naprawdę zamknąłem się w pokoju, przez poświęciłem cały dzień, a potem jeszcze wieczorem sobie kreśliłem na kartce, co wydrukowałem, żeby zobaczyć na co mogę iść, na co mogę nie iść. No ja mam trochę łatwiejszy wybór, bo jak wam mówiłem gdzieś tam w prywatnych rozmowach, jestem sceptykiem. Ja zakładam, mm -hmm. że nawet te filmy, które myślę, że będą genialne, to gdzieś tam mogą, by, mogą jednak jakoś mnie zawieść. Mi się bardzo, bardzo mocno, bardzo nie tyle mocno, co bardzo, bardzo łatwo wybiera, co wolę. Jak postawić mhm. przede mną, nie wiem, trzy produkty, to jakoś tak chwilę patrzę i wiem już, co chcę. Więc jakoś, jakoś tak wybrałem ten program, przy czym cały czas również widząc go, Mam świadomość, że osoby, które będą chodzić na seanse, mamy mnóstwo znajomych, tak prawie cała pełna sala jedzie, mm -hmm. w, ogóle, w ogóle udało się ściągnąć jeszcze kilku, kilku znajomych, którzy jeszcze nie byli na horyzontach, więc tak będzie dużo ich, że oni będą również polecać na co nie iść, bądź na co iść i wtedy ten program będzie ewoluował. jakoś. Tak, będziemy to korygować jeszcze też. Ale generalnie jeśli mam ocenić tegoroczny program, to w tamtegoroczny był dobry i tyle. A te, mm -hmm. tegoroczny jest naprawdę genialny. Ja rzadko używam takiego słowa, <laughs> więc naprawdę wiem, że ludzie tego nadużywają, ale wieszcie, jak ja go nie używam, tak użyłem czegoś zupełnie nowego, być może nawet pierwszy raz w podcaście. <głos> to dużo znaczy. <głos> no. I teraz zagłębmy się w ten program. Zastanówmy się w ogóle, jakie właśnie retrospektywy, retrospektywy jeszcze dobre, retrospektywy to później. A jakie mhm. sekcje w ogóle interesują nas najbardziej w tym programie? Co ciekawego znalazłeś w tych sekcjach, właśnie? Co, co, co, co, co Cię zaskoczyło? Wiesz, no ja, ja tutaj nie będę za specjalnie oryginalny, jako, mm. jako lekki, że tak powiem, świeżak jeszcze filmowy. Cały czas dużą atrakcją są dla mnie pokazy galowe. Wbrew mm -hmm. temu, wbrew temu co, co nasz naczelny Maciek mówi, że o to się rację. nie powinno chodzić. <laughs> Całkiem jestem świadomy tego, że ma rację, że mówi, że ja to i tak zobaczę w kinie prędzej czy później, że są ciekawsze rzeczy, które, na które mogłem poświęcić tutaj czas. No ale, ale dla mnie oglądanie tych, tych głośnych filmów z kan czy z innych większych festiwali w takiej atmosferze właśnie festiwalowej to, to jest jakieś takie dodatkowe przeżycie niż później ja sobie to obejrzę gdzieś w jakimś Muranowie, pójdę sam sobie na ten seans i nie będę miał się nawet z kim podzielić wrażeniami. Tutaj jakoś inaczej się żyje tym kinem, więc mhm. oczy, oczywiście no, odrzuciłem te filmy, które obejrzę za dwa miesiące po festiwalu, czy tam nawet trzy miesiące w kinie, ale, ale na te, które będę musiał trochę poczekać musiałbym trochę poczekać, albo nie mam jeszcze ogłoszonej polskiej daty premiery. No, tylko takich, nie powiem, zaznaczyłem. Na przykład bardzo, bardzo czekam na dziką gruszę Jaylana, bo widziałem zwiastun i bardzo mi, mnie ten film wizualnie zachwycił i to muszę go obejrzeć na festiwalu. Hmm. Złotą palmę bardzo chcę obejrzeć, czyli, czyli koredę nowego Shoplifters. No i idąc tropem Azji też nowego Lee Chang Donga, czyli mm -hmm. Burning, płomienie to znaczy tak, co do pokazów galowych, bo jeśli słuchacze w ogóle nie wiedzą co to jest, to są właśnie te najgorętsze hity festiwalowe, takie rzeczy jak Czarne Bractwo Spike Lee, takie rzeczy jak Dogman Garone, czy, czy House That Jack Built Wątriera, no to to już wam nawet nie umknęło, jeśli, jeśli mało słyszeliście o filmach festiwalowych tak. z ostatnich lat. E, więc y, no ja to Ja nie mówię Ja pewnie coś w tej sekcji zobaczę e, W ogóle zobaczę pewnie coś z tych wielkich hiciorów, Na przykład bardzo, ale to bardzo chcę zobaczyć climax. Gaspara Noe, który, też, który można zobaczyć, zobaczyć. Dlatego, że ja się boję spoilerów. Podobno tam się dzieją jakieś popierniczone rzeczy, ale ja nie mm -hmm. wiem jeszcze, jakie popierniczone rzeczy i chcę to <głos> zobaczyć na własne oczy, zanim ktoś mi, ktoś mi powie, co tam jest. No bo recenzje lubią właśnie wyliczać sceny szokujące, bądź no, przynajmniej takich się spodziewam po Gasparze Noe. Więc recenzje lubią wyliczać, a gdy jeszcze do takiej wyliczanki nie doszło, przynajmniej ja takiej nie, nie czytałem, to chcę to zobaczyć na własne oczy i zdążyć przez wszystkimi. Tak. Natomiast same pokazy galowe, no. kurczę, no właśnie ja tak myślę, myślę w ten sposób, że jak już naprawdę nie mam na co iść, mm -hmm. to, to, to ja to sobie zobaczę to ja to sobie zobaczę teraz, ale jeśli mam jakiś wybór, to wolę wybrać coś nowego, a te pokazy galowe zobaczyć na jakimś, na jakimś innym festiwalu, bądź mm -hmm. mniejszym, nie? albo mm -hmm. po prostu w kinie jak, we, jak wejdzie no wyjątkiem jest Touch Me Not, strasznie jestem ciekawy co tam się dzieje, uwielbiam tematykę cielesności e, i to w ogóle w takim afabularnej formie, jaką obiecują opisy więc na Touch Me Not, no to jest pięć pokazów i ja, ja staram, starałem się w każdym gdzieś tam to ulokować no ostatecznie przepchnąłem jeden film z retrospektyw, bo one są dla mnie najważniejsze żeby Touch Me Not <grym> y, ulokować tam właśnie okej, okay, no i jeszcze mamy Mamy ciekawe pokazy specjalne, znaczy mam na myśli szczególnie jeden film, który bardzo mnie zaskoczył, że wchodzi do programu, czyli nowy film Jagody Sheltz Monument. Dopiero co oglądaliśmy Wieże Jasny Dzień i raczej zgodni byliśmy w redakcji pełnej sali, no i w gronie Cinema Podcastu, że to jest świetny film. Więc ciekawi jesteśmy, co pani Jagoda wysmażyła tym razem. A no ten film chyba z tego co ja w ogóle mało o nim wiem ale chyba to jest skromniejszy dosyć projekt zrobiony chyba ze studentami o ile się nie mylę no ale bardzo jestem go ciekaw też ja też wrażliwość pani Jagody i w ogóle niektórzy mówią, że same jej wypowiedzi są jakieś takie e, dziwne, dziwne, że ona ma strasznie dziwną manierę, a dla mnie przyjemnie się jej słucha i nawet bardzo chętnie pójdę dla spotkania Q&A na ten film. E, nie wepchnąłem go do swojego programu na chwilę mm -hmm. obecną, ale pewnie będę próbował przepchnąć, bo jestem ciekawy właśnie e, tego, co, co ona tam wysmażyła, no nie ukrywam co do sekcji w ogóle, to jeszcze chciałem Cię zapytać właśnie, mhm. trochę, trochę skumuluje te sekcje, no nie? Ale nie masz, nie masz wrażenia, że strasznie właśnie mało w programie Nowych Horyzontów, kiedyś było więcej, a teraz prawie w ogóle nie ma sekcji tematycznych, mhm. bo ja tu patrzę na te sekcje i widzę sekcję odkrycia, widzę sekcję Lost, Lost, Lost i widzę sekcję Ale Kino Plus i one, owszem, mają swoją charakterystykę, bo Lost, Lost, Lost jest sekcją, która dotyczy takich filmów przegapionych gdzieś tam na mniejszych festiwalach, bądź w mniejszych właśnie też segmentach tych festiwali, ale kino no to skupia się gdzieś tam na właśnie ulubionych reżyserach z poprzednich edycji Horyzontów, a Mistrzowie no to też na Mistrzach, ale ci Mistrzowie to też nie są tacy, tacy właśnie znane osobowości, tylko osoby kojarzone z Horyzontami. Tak, bardziej tak. I ostatecznie, ostatecznie to są wszystko właśnie tak jakiś zbiór odkryć z innych festiwali. E, takie, takie mam wrażenie, że. Tak, no nie ma. Nie ma... Że że czasami to nie jest spójne. Nie, nie było, nie było mm -hmm. potrzeby dzielić chyba tego wszystkiego na trzy segmenty. Mm -hmm. e, plus y, są takie rzeczy jak front wizualny, e, które. To, zas tak, to zastąpiło filmy o sztuce, bo zniknęła mm -hmm. sekcja filmy o sztuce i stała się frontem wizualnym. Tak, ale wiesz, front wizualny obiecuje Ci, że będą filmy wizualne, wizualne atrak atrakcyjnie wizualne. Ale mam wrażenie, że to nie ma jakiejś wspólnej cechy, która by je łączyła, e, oprócz, oprócz tej wizualności, tak? E, więc można w tej sekcji puścić zupełnie dwa różne filmy e, w różnym stylu. E, odkrycia też w zasadzie kojarzy się z takim los, los, los. E, więc... No właśnie. Wszystko mi się to zbija trochę w jedno i. Tak, zgadzam się z tobą. Jedynym takim tematycznym, jeśli chodzi, jeśli chodzi o nienarodowościowe, bo sekcje narodowościowe to też jest e, coś, coś oddzielnego. Mm -hmm. Tematyczną rzeczą jest Girhut, tak? E, trzecie, sekcja trzecie oko Girhut mm -hmm. e, Gdzie mamy, mamy w sumie powtórkę no, z tego, co mieliśmy rok z temu. Rok temu, bo rok temu też było, było o kobietach. Teraz mamy bardziej skupianie się na dojrzewaniu kobiet. Wcześniej chyba było. Nie pamiętam, jak ta, jak ta sekcja się wtedy nazywała, ale, ale chyba coś bardziej z buntem kobiet, nie? Ale tutaj te, Ale wiesz, co? Girlhood to też jest w sumie sekcja o zbuntowanych, tak? O dziew, dziewczynskość. No tak. Bo to, bo, to nie są, bo to nie są takie typowo filmy coming of age, nie? One zawsze mają jakiś taki pazur, jeszcze dodatkowo. W sumie, po pierwsze, nie jestem aż tak bardzo zainteresowany tąże sekcją. E, chociaż. Bo jakoś, jakoś same tytuły się nie zapowiadają e, Tak dobrze jak rok temu Kiedy mieliśmy e, takie mięso na przykład Ale druga sprawa, że w ogóle Brakuje mi w programie e, sekcji tematycznych Gdzie mielibyśmy chociaż, chociażby jakiś gatunek Chociażby jakiś nurt omówiony No tutaj nie, nie bardzo te, no, nawet, to Nawet mamy. nocne szaleństwo nie jest takim typowym nocnym szaleństwem I nad tym ja troszeczkę szczerze mówiąc Ubolewam, bo, bo to są cały czas Jakieś takie houseowe filmy w większości to, to, nie jest, to nie jest takie kino Klasy B To nie jest, to nie jest exploitation raczej no a druga sprawa, że to nie jest e, też ułożone w jakiś, w jakiś tam sposób. E, mieliśmy się zachwycać, nie? Mówimy genialny. Tak, ale tak ja narzeka, zaczęliśmy narzekać. Tak, ale powiem szczerze, powiem szczerze, to jest, że Nowe Horyzonty właśnie pod względem tego rozsekcjowania tego wszystkiego, to mam wrażenie, że bardzo mocno, bardzo mocno są i tak przeglądem nowego kina. Mm -hmm. które ich zainteresowało, tylko tak, ich i właśnie trzeba było jakoś to podzielić, a nie ma, nie ma jakiegoś takiego segmentu, który by mnie właśnie zainteresował całą, całą tematyką, na przykład jakiś właśnie nurt, o którym nie słyszałem, a kiedyś takie rzeczy były. Tak, racja. Bo nawet mi się wydaje, że to, że dane filmy trafiły do odpowiednich szufladek, to często była kwestia przypadku. Tak to przynajmniej wygląda. No znaczy, ja, tak, tak ja mówię, a no, nie narzekam tu na same filmy, tylko może na, na, na ten podział, bo, bo on jest dosyć taki mętny. Bo też tutaj jest takie, takie coś jak Oslo Reykjavik, czyli w zasadzie taki mały przegląd skandynawskiego kina. Ja to bardzo ugolniłem, ale muszę to jakoś skracać, żeby... No Islandia, Norwegia niby, no. Tak. I Iran, Iran, Iran gdzie mamy też nowe kino irańskie. Nie zaskakuje mnie w sumie sam dobór, sam dobór państw, które już bardzo modne są ostatnio. Zresztą, z Oslo Rejkawi, to, to już w ogóle mamy dużo, dużo filmów, które były już w kinach w tej sekcji. Mhm. I sam, same tytuły są super, ale kurczę, zabrakło mi jakiejś takiej pomysłowości w, w doborze państw. Być może upatruję tu sobie jakiegoś takiego no już zmęczenia, zmęczenia tych wszystkich materiałów, które prze przemaglowały nowe horyzonty i nowe horyzonty wchodząc w pełnoletniość już, <głosy> już są <głosy> aż za bardzo dojrzałe ale no mam, mam trochę z tym problem, że przydałaby się jakaś, jakaś sekcja tematyczna może tak ja się w sumie, w sumie zgadzam, bo trudniej ten program jest ułożyć przez to po prostu i dlatego ja nie mam problemu bo w sekcji Lost Lost Lost jest mnóstwo świetnych filmów, ja, ja o kilku pewnie powiem, mhm. w sekcji konkursy, które powinniśmy w sumie leciutko przynajmniej omówić konkurs, no to nadal to jest o, faktycznie odrębna rzecz. E, przynajmniej tak, takie mam wrażenie. A powiem Ci, że czytałem o tych filmach konkursowych i naprawdę zadziwiająco wiele z nich mnie interesuje, bo zawsze myślałem, że to będą tak, tak jakie, jakieś niszczowe rzeczy, że, że po prostu odrzucę po samym opisie. Tak jak zrobiłem to rok temu w większości, a tutaj naprawdę sporo zapowiada się przynajmniej dobrze. Trzeba przyznać, że na przykład już na pierwszy rzut oka rzuciło mi się Holiday, Mm -hmm. e, nie zawarłem go w programie <laughs> ale no ja tam, jeśli, jeśli będę mógł go wcisnąć jeśli mógł, mógł wcisnąć ten film e, to na pewno jestem za, zainteresowany i na pewno idę na film Mila Mm -hmm. Tu znowu nie pamiętam, o czym to film jest. Mam tylko wypisane, że jest z konkursu i idę na niego, ale na A, pewno. Bo porówn porównują go z Ackerman może dlatego. A, może tak, ale mm -hmm. no jako, jako, jako mał malutki fan Ackerman, który poznał dopiero jej dwa filmy, to jednak na pewno jestem zainteresowany. Chociaż porównania w tych opisach akurat nie działają na mnie, no bo one się roją od porównań i w ogóle te opisy są mniej koszmarne niż rok temu, ale dalej koszmarne. Bo... No racja, raczej, raczej potrafią człowieka jeszcze bardziej zamotać, skonfudować, niż, niż jakoś tam nakierować. Mm -hmm. Przynajmniej takie mam wrażenie, ale dziwi mnie, wiesz, że w konkursie jest film Fuga Agnieszki Smoczyńskiej, bo to, będzie, no to jest raczej głośny film. Taki, o, taki się wyróżnia dosyć mm -hmm. mocno z tych, które, które tu są. Bo wydaje mi się, że no, Troszeczkę może niesprawiedliwie nawet, że on tutaj jest, takie mam wrażenie. Chociaż film My Zwierzęta też chyba na festiwalu Sundance tam został, został mhm. mocno doceniony więc, więc może troszeczkę postawili na kilka głośniejszych filmów, ale, ale, ale mimo wszystko myślę, że, że, że choćby z jakichś takich patriotycznych pobudek tą fugę będą, będą ludzie windować. Może tak, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że konkurs to jest tak wielka niewiadoma, przyzwyczaiłem się od tego z roku na rok, kiedy oglądam turnę Nowych Horyzontów, gdzie tam, są, tam się pojawiają filmy konkursowe, że to jest wielka niewiadoma, więc nawet jeśli mamy głośny tytuł, to i tak potrafi go zdeklasować trzy inne tytuły, które są zupełnie nieznane i mają nawet takie jakieś dziwne odczapy trailery. No tak, publiczności może nagrodę zdobyć fuga, a resztę to już nie wiadomo. Zwłaszcza, że wrażenie robi film Siedzący Słoń. E, mm -hmm, ludzie tak. po pierwszych, pierwsze czytanie opisów już mówią, że chcą to zobaczyć. Wybieram się na niego też. Tak, więc e, ja też go nie zmieściłem, ale to, to już dojdziemy do retrospektyw, to powiem, że zmieściłem prawie wszystkie retrospektywy no w, moim, w moim programie, więc dlatego... No, chiński czterogodzinny film... Może, może brzmi ciekawie, ale też wymaga trochę od widza. Zresztą w programie mam, mamy, znaczy ja mam dwa godzinne azjatyckie filmy. Jaki jest drugi? Sezon Diabła, Lava Diaza. A, no tak, tak. Na ten akurat, akurat na pewno pójdę, mhm. więc nie ma co się obawiać, ale jeszcze, jeszcze tylko, tylko poświęćmy chwilkę sekcji noc, Nocne Szaleństwo. Tak. E... W sumie, w sumie muszę ci też o to zapytać, bo tak często o to dopytujesz, cze, czemu, czemu upatrujesz sobie w Nocnym Szaleństwie porównaj do kina B-klasowego. Mhm. <laughs> Nocne szaleństwo bardziej mi się kojarzy z tym słówkiem gatunkowe, Aha. niż, niż B-klasowe, bo owszem, ono jest pogięte, chore, ale to nie jest równoznaczne z kinem, kinem od razu robionym niskim kosztem przez, przez pasjonatów. Równie dobrze można, są tu właśnie takie filmy, jak nie chciała się opalają, które nie, nie oglądałem tego filmu. T tego na Pewno już widziałeś, ale na pewno jest zadbany. Jak znam, tak. jak znam twórców tego filmu, yy, czyli Helen. Katet i Bruno Forzaniego, mm -hmm. to jak ich znam, to na pewno to, to nie jest w żaden sposób kino, które można by nazwać Beklasowe. Na pewno no nie, jest, jest, jest wręcz wymuskany. Tak, a pierwiastek gatunkowości musi być tam obecny. Tak, ale wiesz, dlaczego z, ta, z tą Beklasowością mi się to kojarzyło? Bo wcześniej, zanim jeździłem na horyzonty, rozmawiałem z ludźmi i mówili właśnie, że Nocne szaleństwo, mm -hmm. to, to jest właśnie takie y, kino exploitation, kino Beklasowe, głównie, że jakieś takie mm, rzeczy, które już na trzeźwo nie warto. Dlatego ta tradycja, piwa, pi, picia piwa się wzięła na, na, podczas tych wieczornych pokazów, no ale, ale chyba od kilku lat ta sekcja właśnie idzie trochę w inną stronę, w, te, w taką jak mówisz, że teoretycznie to miało być kino gatunkowe po prostu. Ale, ale, ale czy, czy mamy tu kino gatunkowe tak naprawdę? Ja się zastanawiam w tym roku. E, mam wrażenie, że tak. To... Tak, no, Atlas mm -hmm. zła jest y, klasyczną antologią w sumie kina Grozy, z tym dodatkiem folkowym, ale o, obstawiam, że właśnie to będzie y, dość beklasowe. A film mm -hmm. Dziewięć Palców, który jest nuarem jakimś tam y, w, nowym, y, w nowym stylu może nuarem, ale generalnie myślę, że tutaj tradycja gatunku zostanie zachowana, więc... No właśnie też jestem ciekaw tego filmu. Gdzieś mi tam miałem go upchnąć w programie, na razie się nie udało, ale cały czas jeszcze walczę z tym, żeby, żeby za coś go wrzucić, bo, bo wygląda tak na, na screenach, tak jak ja lubię. A Noc Pożera Świat to już w ogóle taki... Z... No to zombie. Niekonwencjonalny, ale jednak zombie mówi. Zresztą zombie mówi od zawsze, były niekonwencjonalne, zawsze gdzieś miały ten jakiś społeczne tło, Aha. więc wydaje mi się, że nawet można to nazwać konwencjonalnym zombie mówi, zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo ja tutaj mm -hmm. tylko gdybam, ale jeśli, jeśli stworzę taką hipote hipotezę, że można to tak nazwać i potem to obejrzę i to zobaczymy jak, jak, to, jak, to moja, jak ta moja opinia się, się stoczy, mm -hmm. tak stoczy te teoria z praktyką. Bójstwo, i jak to wyjdzie. jestem bardzo ciekaw z tej sekcji tajskiego filmu Samój Song. O, ja go zupełnie od, powiem ci, odrzuciłem. Mm, e, tak? czym, czym to w ogóle jest, to może mi go polecisz, bo generalnie, generalnie nie pamiętam już opisu, ale wiem, że nie zainteresowało mnie po dwóch zdaniach i gdzieś tam poleciałem dalej. Nie wiem, ja, ja tylko wyczytałem, w sumie opisu fabuły nie pamiętam, ale wyczytałem coś z hi inspiracją Hitchcockiem, inspiracją Freudem i mroczną seksualnością. No to ja bardziej w stronę piercingu się skłaniam. To jest film, który najbardziej mnie interesuje z tejże sekcji z Nocnego Szaleństwa. Eee, a, co to, a, z kolei, a z kolei to ja, ja pominąłem ten opis Coś w stronę czarnej, czarnej komedii Mamy człowieka, który decyduje się w końcu Kogoś zamordować, zamawia prostytutkę, mm -hmm. którą zamierza ee, Zabić eee, tak, Taki jest jego plan A ta prostytutka okazuje się być jeszcze bardziej pogięta Niż on sam mm -hmm. No i dochodzi do, do jakichś przygód Razem razem przeżywają jakieś chore przygody No Zobacz, jak to, jak to powiedziałeś To już zaczęło mnie interesować a, a opis jakoś nie zapadł mi w pamięć Więc no cóż, z tymi opisami jest różnie, ja też mm -hmm. kojarzę, kojarzę mniej więcej opinię o, o samym reżyserze, czyli Nikolasie Pesce, nie wiem jak to się czyta, w każdym razie no, ja kojarzę, że jego poprzednie filmy też były takie kontrowersyjne, nie tyle tematycznie, co, co o jakości się dyskutowało dość dużo, no i myślę, że tu też może być film, który nas poróżni jak nic, na przykład w tamtym roku, mm -hmm, tak. ale, ale jestem zainteresowany. Dobra, to my tu jeszcze szatkujemy sekcję, a przydałoby się omówić retrospektywy. Właśnie. Czyli coś, co ja uderzam totalnie. Po prostu mm -hmm. zobaczymy. Najwyżej jak mnie zawiodą, to wtedy będę szukał czegoś innego. Ale Nicolas Rock... Rogue. To jest osobowość chyba najsławniejsza z tych osób, które, które będziemy tak. mieli przeglądy. No może Bergman jest bardziej sławny. No też tak, w sumie wiem. tak. Nie wziąłem go pod uwagę. Bergmana też chcę robić kilka filmów, ale na przykład zrezygnowałem z siódmej pieczęci. Jestem świadomy, że lepiej chyba jednak jakieś świeżynki wyłapać na tym festiwalu, ale z Rogue'a no to nie zrezygnowałem praktycznie z niczego. Mam całą retrospektywę, prócz tego, co już wcześniej widziałem. Zaznaczoną idę na wszystko. Aha. Na, na wszystko, wszystko roga, Wszystkie filmy będziesz, będziesz tak, oglądał? Tak, nawet, nawet prawdopodobnie film dokumentalny o nim obejrzę. Mm -hmm. e, więc e, tak. Jestem, jestem absolutnie zainteresowany zobaczeniem wszystkiego. Chociaż e, wydaje się, że te jego ostatnie filmy, które będą tam wyświetlane, to jakieś takie szmirowate bardziej są. E, przynajmniej mm -hmm. po ocenach znajomych. E, że owszem, obsadę mają świetną. E, zamysł jakiś tak, ale czy są udane na przykład Tor 29, czy jest udany? E, tutaj już widzę pytajniki wśród ludzi. Mm -hmm. No ale ja ja jestem tak bardzo zainteresowany poznawaniem całej sylwetki postaci, która, która będzie tam pokazywana, że no, bardziej mnie to interesuje, nawet niż utrata kilku, kilku seansów i obejrzenie kilku słabszych filmów. Bo sama wizja mi się wtedy zarysuje, twórcy. I lubię, lubię te uczucie, kiedy już poznałem czyjąś filmografię. No, no wiadomo, że na Horyzontach nie ma jeszcze wszystkich filmów, ale te najbardziej reprezentatywne i ułożę ułożę sobie po prostu w głowie tego twórcę. To, to, to, jest, to jest coś, na co oczekuję. Ja się ograniczyłem, tutaj, jeśli chodzi o Rouga, to ja się ograniczyłem do takich najbardziej znanych jego filmów, jak, jak Walkabout, jak Nie oglądaj się teraz, właśnie, czy Człowiek, który spadł na ziemię, tak? Dobrze powiedziałem tytuł? Tak. Okay. No Także wybrałem sobie właśnie z tych retrospektyw po kilka takich najbardziej znamiennych tytułów. No może oprócz... Yy... I pani Eniedi, tak? Mm -hmm. Ildiku Iniedi, tak. I, ildiku Iniedi, bo, bo od niej chyba biorę wszystko z tego, z tego co tutaj sobie zaznaczyłem. Mm -hmm. Ja też biorę wszystko, ale to jest dla nas cztery tytuły. A są cztery, to są cztery tytuły, tak, bo Dusze i Ciało Dusze i Ciało właśnie, nie? Mm -hmm. Czyli pięć dla osób, które nic nie widziały. No, więc też biorę wszystko. Jestem zainteresowany tym, co ona przedstawi. Zwłaszcza, że ona bardzo, widzę w tych opisach, łączy jakiś tam realizm z magią, czyli realizm magiczny, mhm. e, to, już jest, to już jest słówko, które weszło do filmoznawstwa. Tak. E, spodziewam, się, spodziewam się czegoś takiego, właśnie takiej jakiejś lekkiej fantastyki, którą zresztą zastaliśmy w duszy i ciało. No i temat zwierząt, które gdzieś tam się przewijają. E, zwierzątka to jest rzecz, która próżę retrospektyw, e, chyba, <laughs> chyba szalałem po prostu z tym posthumanistycznym tematem e, i wybierałem co się da, jeśli, jeśli ktoś, ktoś właśnie go poruszył. A jeśli chodzi o panią Meniedi, to zauważyłem, że jest w retrospektywie film Kret, o którym właściwie nikt nic nigdzie nie wie. Na, na IMDB nawet nie ma czterech głosów, czy tam pięciu wymaganych do, do oceny ogólnej. Na filmwebie w ogóle po nim słuchu ani widu ani słychu. Mhm. A recenzji też w internecie nie znalazłem, więc bardzo jestem ciekaw, skąd to wzięli, co to jest. E, więc e, czuję, że to będzie coś jak element na poprzednich horyzontach że to będzie duże odkrycie. A jeśli nie, a jeśli nie ona, no to pan João Cesar Monteiro. Może skaleczyłem wymowę, ale to Google, Google Translate mi polecił, żeby tak mówić. No nie, ale w każdym brzmi raz... przekonująco ta wymowa. No. <laughs> może może zadaftuje się. <laughs> A potem okaże się, że jest źle Ale generalnie mm -hmm. o tym reżyserze już nic nie wiemy e, tak. Przeczytałem, że on tworzy jakieś takie mro trochę mroczne baśniowe filmy Kupiło mnie to, idę na większość jego wcześniejszych filmów e, mm -hmm. Jego filmów jest bardzo dużo e, Tutaj na horyzontach Więc nie zliczę wszystkich Osiem albo dziewięć, jakoś tak. No, w każdym razie to jest dużo, jeśli, jeśli masz poświęcić jed, jedną piątą, dajmy na to, festiwalu, żeby oglądać jego filmy. Znaczy no. jednego będziesz słuchał, jeżeli się zdecydujesz na wszystkie, bo jeden jest właściwie zrealizowany w formie, powiedzmy, audiobooka. Podcastu. <laughs> no jak zwał, tak to, to, jakie no, słodko lubi. Bardziej na jakiejś tam jest powieścią niż, niż reportażem, więc dlatego buka, no ale, ale film w każdym razie z tego, co czytałem, film Królewna Śnieżka, przez 90% czasu oglądamy czarny ekran. Idziesz na niego? E, tak, albo jeśli odpuszczę mon Monument, to tak. E, więc będę miał bardzo ciężki wybór. No. no i dla mnie to już jest za duży poziom ekstremy, że tak powiem. Ja wierzę, że Blue Jarmana, którego, którego jeszcze nie widziałem, jest arcydziełem, więc myślę, że Królewna Śnieżka, bo tak, tak o nim <głos> mówią, więc, więc wierzę, że tak, tak pewnie będzie. Tak samo Królewna Śnieżka wierzę, że ma swój jakiś pomysł. No, no na, tak, na no, no Królewna Śnieżka yy, na IMDb wahają się oceny widzów. Od, właściwie jest albo 10, albo 1 przeważnie. U, to chyba, to <głos> chyba panią Jagodę Szelc muszę przeprosić. <głos> <głos> tak. Ale w ogóle o Monteiro prawie nic nie wiem, a będę oglądał jego filmy tak mniej więcej po kolei. Jeśli mi się spodoba, to wierzę, że zostanę z nim na dłużej. Może nawet zrezygnuję z ROG'a na, na korzyść Monteiro no ja tutaj właśnie nie jestem jeszcze przekonany za bardzo myślę, że spróbuję jakiś film którego nie ma, bo nie wszystkie jego filmy są w tej retrospektywie, spróbuję znaleźć jego debiut, znaczy znaleźć spróbuję obejrzeć się przed festiwalem jego debiut, którego tutaj nie ma i zobaczę po prostu na ile mi podejdzie ten jego styl, czy, czy mnie czymś zainteresuje i wtedy skoryguję ewentualnie swój program, bo na razie to, to jego dwa filmy sobie zaznaczyłem ale, ale to też nie jest pewne, bo może rzeczywiście się wszystko zmienić, bo rzeczywiście no no, intrygujący jest twórca, tym bardziej, że mało o nim wiadomo i mało kto o nim wie. Nawet, nawet Maciek, który obejrzał ponad 10 tysięcy filmów, nie, nie widział jego żadnego filmu. Tak. Strasznie żałuję, ale trochę dyskryminuję Pedro Costę na, na tle mhm. tych retrospektyw, bo ja idę tylko na jego pierwszy film Krew mhm. i prawdopodobnie no reszta, reszta jednak, jednak zaprzątnie mi tyle czasu, że nie będę już chodził na więcej. No ale jest szansa, jest szansa. Jeśli, jeśli ktoś mi powie, że to jest rewelacyjne, genialne, trzeba chodzić, no to wiadomo, że zmienię. Mm -hmm. e, zmienię swoje plany. No, Ja, ja też, ja chyba, e, jeśli chodzi o Kostę, to chyba nic nie, nie, nie zaznaczyłem sobie. Nie wiem, nie wiem dlaczego, bo też mało wiem o tym, o, o tym twórcy, ale, ale no coś trzeba było odrzucić jednak. Mm -hmm. e, więc być może w dziennikach nie, nie usłyszycie dużo o Pedro Koście, ale... No nie wiemy jeszcze. No nie, nie wiemy. wykluczone to jest. Mm -hmm. I w zasadzie już gruntownie omówiliśmy program, no jeszcze chciałbym poruszyć tylko jedną kwestię, e, czyli koncerty, muzyka, e, mm -hmm. klub festiwalowy w ogóle. Widać, że w, stos w stosunku do poprzednich horyzontów, co już, już e, generalnie wygdybaliśmy w e, naszym podsumowaniu, wygdybaliśmy w naszym podsumowaniu nawet roku, że jeśli zmieni, e, znaczy dobra, w sumie tylko w podsumowaniu roku wygdybaliśmy, e, że se, z utratą T-Mobile, no to koncerty już nie będą tak... E, duże, nie będzie ich tak mm -hmm. wiele i faktycznie, e, tym razem już zdecydowano się, że są one wieczorami, ale to jest muzyka tak bardzo eksperymentalna, że ja nie wiem, czy chcę, chcę próbować. I czasami wie wieczorami mam, mam e, nie mam pomysłu na co iść mm -hmm. i poszedłem na koncert, ale tak słucham tych rzeczy na YouTubie i się zastanawiam, czy, czy lepiej nie na jakiś film bądź nie wiem, gdziekolwiek iść. Mm -hmm. też, te, też tak myślę, że to już jest taka, taka bardziej muzyka tła. Może, może ja też źle pojmuję muzykę, ale dla mnie właśnie koncert to, to, to taniec, szaleństwo, jednak coś, coś bardziej ruchliwego albo no oczywiście lubię jakąś muzykę awangardową i tak dalej, ale to też, tu też nie ma takiej tak bardzo szalonej muzyki awangardowej jak jak, jakbym się, jak to co słucham czasami, no nie na koncertach no wiadomo, że to są mniej znani wykonawcy to są jakieś rzeczy, które dopiero są odkrywane, jeszcze nie przysłuchałem wszystkich wykonawców, których są koncerty, więc tutaj być może nie, niepotrzebnie was zniechęcam. ale no szkoda mi trochę, że, że to już nie idzie w tę w stronę co rok temu, kiedy mieliśmy na przykład jednego wieczoru trzy koncerty i nawet jeśli zdążyliśmy załapać tylko jeden, no to fajnie, nie? Bo mogliśmy w każdej chwili wejść sobie, kupi, kupiwszy bilet, posłuchać choćby dwóch kawałków, i wrócić, wrócić pop, popić piwo, no? A tutaj koncert plus DJ set przez całą noc. Szkoda, że nie ma, nie ma już tego, czegoś takiego, no? Chociaż na pewno będziemy do klubu festiwalowego zaglądać. No. Będziemy, będziemy. Choćby, no. choćby po to, żeby się z ludźmi integrować. Tak, tak, tak. E, więc e, chyba, chyba tyle w zasadzie o programie, mm -hmm. bo już i tak przedłużamy. Rzuciliśmy Wam tylko kilkoma tytułami, które jakoś tam bardziej nas interesują, czy coś tam. No, jeśli, jeśli mamy już tak zakończyć nasz, podca nasz podcast, to tak powiedzmy powiedz może kilka filmów, które musisz koniecznie zobaczyć które umrzesz, jak nie zobaczysz na tych horyzontach dobrze, to jest tajemnica Silver Lake na pewno Uu, a to ja, to ja to na przykład odpuszczam zupełnie bo to multikino każde będzie grać no będzie grać, ale, ale zanim to będzie grać to ja już umrę właśnie z, z tęsknoty za tym filmem <grym> okej okay. Zresztą słyszałem, że film w ogóle po kan po wrócił do montażowni, więc nie wiem ile czasu będą go montować, jeśli, jeśli los podobnego czeka, co y, ostatnio z jeszcze poprzedniego roku scan y, nigdy Cię tu nie było, który, który siedział w montażowni ponad rok i dopiero niedawno wyszedł, to ja wolę już sobie obejrzeć tą rewersję scan, A bardzo mnie film Michela interesuje, bo uwielbiam Meet Follows po pierwsze, a po drugie tak, taki jakiś, jakaś mieszanka gatunkowa, trochę noirowa, trochę jakaś dziwaczna z tego, co się zapowiada tutaj po opisie tego filmu bardzo mnie intryguje i plus, plus, właśnie postać twórcy. To, to jest rzecz, której nie mogę przegapić. no Bardzo mnie intryguje ten siedzący słoń, o którym już mówiłem. To, to też jest, to też jest taka, taka rzecz, która coraz coraz bardziej się do niej, do niej jakby przekonuje i, i coraz większe mam ciśnienie, żeby ją zobaczyć. No i jeszcze, no i ten monument, Jagody Shales. to Są chyba takie trzy filmy, które, które chcę bardzo mocno zobaczyć. No, tak, jeżeli miałbym tak wybrać trzy z tych z tego całego mojego programu. Hmm no ja tylko szybko rzucę, rzucę tytułami z uzasadnieniem na pewno walkabout i na pewno Persona przegapiłem olbrzymie klasyki wreszcie mogę je nadrobić, wreszcie na dużym ekranie, właśnie nie mam tego problemu, te, tego problemu z wybieraniem klasyki, ja mogę ją cały czas obejrzeć gdzieś tam na DVD czy wypożyczyć, wypożyczyć od kogoś, ale na festiwalu akurat lubię nie potrafię inaczej okay. no, no nie, ja szanuję bardzo, bardzo spoko ja, ja dlatego nie wymieniłem nic z klasyki bo właśnie sobie zauważyłem że ja przecież mogę nawet dzisiaj obejrzeć y, któryś z tych filmów. No ale rzeczywiście, no tak jak, tak jak mówisz, no, w kinie to jest zupełnie inne wyrażenie. Zresztą widzicie, nie? że nawet ja, jak, jak jakiś mam wyjazd do Warszawy, to rezerwuję sobie jeszcze jeden dzień później, żeby pójść sobie do iluzjonu. Mm -hmm. e, idę na jakiś koncert i jadę na dwa dni tak, żeby jeszcze no do iluzjonu skoczyć na jakieś klasyki. E, puszczane staśmy. tu też nie wiem w jakiej formie, co prawda będą puszczane te filmy, ale bardzo chcę nadrobić walkabout personę, e, no performance. Czyli jednego na Bergmana też się wybierasz? Tak, wybieram się na Bergmana. E, siódmą pieczęć tylko odrzuciłem, natomiast personę, wakacje z Moniką chcę zobaczyć, absolutnie. Mhm. Nie chciała się opalają, to już wspomniałem, że bardzo chcę wreszcie nadrobić, nadrobić nowy film duetu Katet w Forzani. A znasz te ich wszystkie poprzednie filmy, to, czy całe dwa chyba? Całe dwa, plus ich nowelkę z ABC of Death, czyli Orgazm. No i znam Amer i znam dziwne kolor z twojego ciała. Okay. Uwielbiam, uwielbiam świetne rzeczy. No to na pewno będziesz... po prostu będzie miło. Ja wierzę, ja wierzę. No i chcę bardzo zobaczyć Gardło, serce, brzuch. Film mhm. o tematyce posthumanistycznej, która bardzo mnie ostatnio interesuje i generalnie, i generalnie no czuję, że to będzie coś. Jak, jak przeczytałem opis tego filmu, to pomyślałem właśnie, że to jest film dla ciebie. Mm -hmm. <gulia> ja jak raczej z miejsca odrzuciłem, ale, ale właśnie pomyślałem o tobie. No co prawda to jest film, który gdzieś w wrzeźni i nie wszyscy chcą oglądać egzekucję. E, tak to określę ładnie. E, mm -hmm. No ale myślę, że po pierwsze nie wiemy, czy będą takie sceny, a po drugie, jeśli nawet będą, to ja wierzę, że uzasadnione, e, jeśli to jest w duchu posthumanizmu, a jeśli to jest na przykład jakiś film, który zupełnie zaprzecza właśnie takiej ideologii, e, to bardzo chętnie też z nim podyskutuję. W, w sobie w myślach podczas seansu. Więc yy, liczę, że to będzie coś. No, Climax, Touch Me Not już wymieniłem, więc no tak. yy, uzasadniłem. Yy, to są filmy, na które najbardziej czekam. No. A co będę omijał? Eee... <ścoughs> no, pewnie rzeczy, które oglądałem, to po pierwsze. No, czyli całą sekcję sezon prawie. No, nie widziałem, yy, nie widziałem tego filmu ani z Wardy. Aha. Yy... Twarze, plaże, tak? tak. A wy mnie strasznie intrygujecie, o co chodzi z tym Godardem. Aha, no tak, choćby z tego powodu. Jestem bardzo tak bardzo. i nie mówcie mi, błagam tego nigdy. Ja, okay. ja, ja jestem strasznie zainteresowany, o co chodzi z tym Godardem wokół filmu Plaże, Twarzy. Mhm. A właśnie, a na Godarda się wybierasz na. Y Image, image Book Jest taka opcja Bo o nowych filmach Godarda to się nie wie Mówi jak o filmach na przykład Michaela Snowa mm -hmm. Jedni zachwyceni Inni bełkot nie? Mm -hmm. Więc I to chyba w stronę awangardy gdzieś idzie Tak, tak, chyba tak bardzo w stronę awangardy z tego Więc typu. jestem ciekawy No Tylko jakoś kurczę Jak w przypadku kontrowersyjnych Już tak bardzo kontrowersyjnych filmów Jestem jakoś rozdarty Czy mm -hmm. iść, czy nie iść, czy iść i się zawieść czy nie iści się jeszcze bardziej zawieść, więc chyba sobie odpowiedziałem na pytanie, czy, czy, czy zmieścić Godarda, no więc pewnie tak. Dobrze, zobaczymy, zobaczymy co, jak, jak te nasze przewidywania i oczekiwania się sprawdzą w praktyce, Będzie śledźcie nas od 26 nasze dzienniki tak jest. Mam, nadzie mam nadzieję, że nam się uda je codziennie rzetelnie przygotowywać. No. To, to nie ma opcji, żeby więc się nie udało. No to... no to jak Adrian tak mówi, to znaczy, że tak będzie. Tylko to słówko rzetelnie dodałeś. <laughs> <laughs> no. Okej, okay, no. po prostu będą. <laughs> Ale będą. E, tak. Ale będą, tak. tak. No, ja, a mówisz co omijać? No, ja, ja mi tu w ogóle już nie starczyło miejsca na, na Iran i właśnie y, Oslo, Rey, Reykjavik. No, ale ominąłeś to, dlatego że ci nie starczało czasu, nie? No tak. A Benningsa, Benningsa chyba dalej będziemy omijać nie, nie... No ja, ja no z premedytacją Będę go mijał jednak No, tak. no mimo, że, mimo, że tym razem mam, prezentuję film O ludziach, którzy czytają książki tak. A jest jeszcze, i to, to już wspomnę Kurde, przedłużamy ten podcast, ale jest jeszcze tak. Taki film, Czarna Gwiazdka e, mhm. W tytule. Ale to jest Blackstar? Nie, to nie, nie jest Black ja to Star, czytam Blackstar Od bo David Bowie nie? No tak, tak, ja wiem A to jest gwiazda, po prostu nie? Symbol gwiazdy jest w tytule po trailerze, no w ogóle obejrzycie sobie trailer, prawdopodobnie to są statyczne ujęcia nieba, które się zmieniają co jakiś mm -hmm. czas i muzyka jakaś leci, albo szum, szum wiatru i tyle, nie? no, ale generalnie jest, jakieś, jest jakaś tajemnica w opisie być może, że Horyzonty jakoś przekombinowały ale jest jakaś obietnica, że to ma jakiś sens i powiem szczerze to może być... Jesteś zaintrygowany jestem tak zaintrygowany, no ja na przykład wczoraj wczoraj snupi do mnie napisał i wysłał mi swoją listę filmów i też był zaintrygowany na tyle Blackstar, że zastanawiał się czy nie iść, no ja mówię obejrzyj sobie mm -hmm. ten trailer w ogóle, w ogóle sam mu mówię, że to może raczej być coś takiego, nie? Co właśnie powiedziałem, ale powiem szczerze kurczę, no to jest tak ciekawe, bo tam jest jakaś też obietnica w opisie, że są jakieś chyba monologi w tym, tylko, że być może, że to, to, to tylko metafora jakichś monologów i nasze przemyślenia będą tym monologiem, który ma wypełniać to gwieździste niebo, które będzie tam kadrowane. Nie wiem, Aha. ale film jest, no jest intrygujący, tak? jest z, z, tych, z tych rzeczy, które no, wiesz, że nie trzeba, tak tym, jestem czerwonym guzikiem, wiesz, że nie trzeba go naciskać, a i tak kurczę, Ale zastanawiasz się, czy, czy, czy, czy, czy nie zarezerwować, nie puści i nie, nie zawieść się. No właśnie, a, a kurczę, widzisz, jeszcze, jeszcze przedłużę, bo mi się coś przypomniało. E, film Gaja Madina, Zielona mgła. Nie wiem, czy słyszałeś o nim, czytałeś? Bo Maciek bardzo, bardzo go... go... Zachwalał chyba z tego, co wiem, znaczy zachwalał, w sensie, że na niego bardzo czeka, ale doda jakiś taki, wiesz, to jest pocięty właściwie zawrót głowy Hitchcocka, mm -hmm. no. dodany, o, o wypisano nowy kontekst, trochę mi się kojarzy to z filmem, nie wiem, Final Cut chociażby. Taki, taki zabieg, no i ja też jestem ciekawy tego filmu i mam go, mam go też w, w programie, także mówię, że, że taki film poskładany z, głównie z, z Zawrotu Głowy Hitchcocka może być ciekawym doświadczeniem. To ja Ci powiem, że jako nie fan Zawrotu Głowy chyba gdzieś tam odrzuciłem go w, w, w selekcji, ale wierzę w Gaja Medina, wierzę w niego, więc yy, to wyślę Was powiecie, <grym, <grym, <grym, czy <grym>, No. Dobra. Okay. No to tyle. To już się, tak, to, to już tyle, to się już się rozgadaliśmy. Mam nadzieję, że ta nasza gadanina no, będzie dla Was takim też przyczynkiem do dialogu wewnętrznego, o tym na co się wybieracie, bo jak widzę znajomych, którzy wybierają się na horyzonty, to planowanie wśród, wśród, spośród ośmiu chyba filmów, tak dziewięciu filmów nawet, i które lecą jednocześnie, jest szalenie trudne i to są nasze typy, to są nasze wybory a nie omówiliśmy tu nie podjęliśmy tematyki w ogóle rzeczy, które, które absolutnie reszta, reszta czeka i w ogóle odrzuciła to, co my wymieniliśmy więc no, ku, ku, tak, ku refleksji trochę poprzerzucaliśmy się tytułami mam nadzieję, że to było dla was pożyteczne a jeśli nie, to chociaż było jakąś fajną zabawą tak jest, a może jeszcze jak wysłuchaliście tego podcastu i chcecie się podzielić, to może w komentarzach, czy na Facebooku, czy na pełnej sali możecie się oczywiście podzielić, na co wyjdziecie. Może my pominęliśmy tutaj w tym naszym mówieniu jakąś, jakąś fajną perełkę ukrytą, która, która może nas zaciekawi, więc, więc śmiało w razie czego. To dla od nas już tyle. Trzymajcie się, przepraszam, że nie montuję tego podcastu, ale chcę, żeby dotarł do Was jak najszybciej. Eee, przepraszam za ewentualne błędy Tak jest, ja tak samo Słuchajcie dobrych podcastów i heja no, Dzięki, trzymajcie się, cześć